A o niej! My wiemy jak uh, uh, uh. robimy wspać! Uh, uh, uh. Nam wtedy to uh! My słowia nie wiemy jak wódka na nas działa. Zawsze zjemy wszystko to, co mama w gara By pała sama stała, testosteronu pełna krew. Siła, masa i cwaniacki blek. Mamy to, czego pragną dziewczyny, Cenimy nasz naturalny swąd. Sandały, dresy u nas lepsze niż dziny. Najlepszy styl, wiadomo, że stąd. My na swojskim wimrze chowani szosy i jodni jak zwierz. Nie ma biedniejszych od naszych bogatych. Ten, kto wyjechał na zachód ten nie wiemy jak wódka na nas działa Zawsze zjemy wszystko to, co mama w garach dała To jest ta zburzona krew, to jest ten to bójki Z My słowia wiemy jak rzeźbić swoje ciała Wiemy jak to zrobić, żeby pała sama stała Testosteronu pełna krew, siła, masa i trwania jest jest największe, jest! To, co nasze jest napięte, jest największe, wieś! To, co nasze jest napięte, jest największe, jest! To, co nasze jest napięte, jest największe, wieś! Robimy to, czego nie robi nikt inny Kradniemy auta z wielu świata stron Dobry pierdol i dobrzy fachowcy Czure wszystko sprzedadzą na złom A nasi panowie nie mają kompleksów A mają powody, by je mieć U nas stosunki bez żadnych latek. Jak nie wierzysz, to pojedź na wieś My nie wiemy jak wódka na nas działa Zawsze zjemy wszystko to co mama w garach dała. To jest ta zburzona krew To jest ten do bójki Z My nie wiemy jak rzeźbić swoje ciała Wiemy jak to zrobić żeby pała sama stała Testosteronu pełna krew Siła, masa i czwaniacki bled You feel the best? <laughs>